Pan z wami. I z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O, Pani. Jezus szedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających do niej. Sprzedających niej do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a Wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie świątyni. Lecz arcykapłani, uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czekali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go zawartym tchem. Oto słowo Pańskie. Amen. Amen. Ulubiony Chrystusie. Panu, siostry i bracia. Również pragnę zacząć od wyrażenia radości, z tego, że y, rozpoczynamy te rekolekcje. Y, były one zapowiadane dość dawno i że do nich doszło, i że tak się zebrała taka piękna wspólnota. I cieszę się bardzo z obecności księdza Pawła, który reprezentuje y, Sychar w tym wymiarze polskim, a więc na pewno nam wiele rzeczy ciekawych powie na spotkaniach też i rozpoczynamy te ćwiczenia duchowne. Rozpoczynamy Eucharystię, ale także będziemy spotykać się na rozważaniu Słowa Bożego, na konferencjach, na rozmowach duchowych. Potrzebujemy kogoś, kto by nas wprowadził w tajemnice naszej wiary. Jest nim Duch Święty, którego przyzywaliśmy. Prosiliśmy, ażeby wiara, nadzieja i miłość zagościły w nas. To właśnie Duch Święty może sprawić, że ożywi się w nas wiara, nadzieja i miłość i że te rekolekcje mogą być owocne. Dlatego ja jestem narzędziem tylko podczas tych rekolekcji, proszę wszystkich o modlitwę, żeby mógł się tym narzędziem okazać i żeby te rekolekcje były dla nas jakieś inspirujące, jakieś ważne, owocne. Mój dom będzie domem modlitwy. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. W tym domu rekolekcyjnym, w którym tylu ludzi się modliło. Można powiedzieć, że tutaj nawet ściany są namodlone. Rozpoczynamy rekolekcję i wchodzimy w modlitwę. Chcemy, żeby Duch Święty nas w tę modlitwę wprowadził. Znaleźliśmy czas, żeby przybyć na rekolekcję, bo uważamy, że w sprawach takich jak rekolekcje, w sprawach Bożych, a może także w sprawach ważnych życiowo dla nas potrzeba znaleźć czas. Czas ofiarowany Bogu nie jest czasem straconym, choć może się nieraz tak na zewnątrz wydawać. Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców, mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Co oznaczają te słowa w kontekście, w którym Chrystus je wypowiada i co oznaczają one dla nas? Pan Jezus, który uchodził za człowieka łagodnego, który był inspirowany Duchem Świętym, wpadł w gniew i powyrzucał kupczących ludzi ze świątyni. Oburzyło go to, co zobaczył. Świątynia została zamieniona w targowisko na jaskinie zbójców. Jak wiadomo, świątynia jerozolimska była centralnym miejscem kultu w Izraelu, niezwykle ważnym sanktuarium. A żeby złożyć ofiarę w świątyni ze zwierząt, należało zwierzę zakupić i na początku to robiono poza świątynią, ale potem się wkradł taki zwyczaj, że wprowadzano zwierzęta na teren już, na pierwszy dziedziniec świątyni, i e, prawdopodobnie e, było to e, korzystne, przynosiło jakiś zysk e, i handlarzom, e, może i także kapłanom świątyni. E, zwierzęta były składane na całopalno i dziękczynną ofiarę. Handel i ofiary ze zwierząt były ważne. Można powiedzieć, że zastąpiły niejako sam kult w świątyni i spotkanie człowieka z Bogiem. I dlatego Pan Jezus tak mocno zareagował. Żydzi widząc Jego postawy, Pytali, jakim znakiem wykażesz się, że to czynisz, jakim znakiem wykażesz się, jaki masz tytuł do tego, żeby tak reagować. Pan Jezus powiedział wówczas takie znamienne słowa, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Żydzi nie zrozumieli tej odpowiedzi Jezusa, a właściwie zrozumieli ją nie w sposób poprawny. Zrozumieli, że Pan Jezus chce zburzyć tę świątynię z kamienia. Świątynia Heroda była niezwykle piękna budowlą. Mówiono, że kto nie widział świątyni Heroda, to w ogóle nie widział y, pięknej budowli w swoim życiu. Y, budowana była przez 46 lat y, z białego kamienia i dekorowana była srebrem i złotem. Wyglądała imponująco. Nic więc może dziwnego, że ta wypowiedź Jezusa oburzyła Żydów i że potem jeszcze podczas procesu wytoczonego przeciw Jezusowi podnoszono ten argument. Pan Jezus jednak zapowiadał inną rzeczywistość, mówiąc zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni zniosę ją na nowo. Mówił o świątyni swego ciała. Świątynia ciała. Co oznacza to określenie? Pan Jezus miał w sobie Ducha Świętego. Duch Święty stąpił na Niego po chrzcie nad Jordanem i zamieszkał w Nim. Można powiedzieć, że w ciele Chrystusa, w duszy, w ciele, w całym człowieczeństwie Chrystusa Przebywał Duch Święty. Pan Jezus nie myślał o zburzeniu świątyni jerozolimskiej, bo to wydarzenie dopiero miało miejsce w 70 roku, za czasów Tytusa. Ale zapowiadał tę właśnie rzeczywistość, że gdy umarł na krzyżu, gdy przebite zostało jego serce, to wtedy ta świątynia jego ciała została zburzona. Została zburzona, ale jednocześnie po trzech dniach została odbudowana przez wskrzeszenie Chrystusa z martwych. Została e, e, odbudowana e, świątynia e, ciała Jezusa, że oto Jezus z martwych stał i ukazał się apostołom i wiernym w przemienionym ciele. Dlatego, że Chrystus e, był świątynią, że te, dlatego, że Chrystus zmartwychwstały jest świątynią i że On mieszka w Kościele, także Kościół jest e, świątynią. I nie mam tutaj na myśli Kościołów zbudowanych z kamienia i cegły, ale e, Kościół jako wspólnotę wiernych. E, czytamy w pierwszym liście św. Piotra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 bo jest ożywiana przez Ducha Świętego. a Każdy z nas jest tą cegiełką, tym e, drobnym kamieniem w tej wielkiej budowli e, świątyni. Kamieniem węgielnym tej świątyni jest sam Chrystus i na nim i na apostołach także ta świątynia jest zbudowana. Każdy wierny, który przynależy do Kościoła, także może być określony świątynią. Każdy z nas od czasu Chrztu Świętego, gdy Duch Święty w nas zamieszkał, gdy obdarzył nas wiarą, nadzieją, miłością, gdy obdarzył nas swoimi darami, zwłaszcza w sakramencie bierzmowania, to staliśmy się duchową świątynią. Jesteśmy, można powiedzieć, kimś szczególnym, bo każdy z nas posiada z tego tytułu wielką godność. Święta Teresa od Jezusa, mistyczka hiszpańska, w swoim dziele twierdza wewnętrzna, Pisze na początku, że dusza, gdy jest w stanie łaski uświęcającej, jest niezwykle piękna. Mówi, że nie jest w stanie opisać tego piękna duszy i porównuje y, duszę do twierdzy, która ma wiele pokoi, wiele mieszkań y, i że w tym najgłębszym mieszkaniu tej twierdzy znajduje się na tronie Król, Jezus Chrystus, że On tam mieszka, jeśli tylko dusza jest właśnie w stanie łaski uświęcającej. To niezwykła prawda podkreślająca, ten tajemnicę obecności Boga w człowieku, tajemnicę obecności Boga w człowieku. I także ciało ludzkie posiada tę godność, bo człowiek będąc jednością psychofizyczną, Psychofizycznie duchowo jest cały ożywiany duchem świętym. Czy nie wiecie, że ciało Wasze jest przybytkiem ducha świętego, który w Was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga. W waszym Ciele, pisze św. Paweł w liście do Koryntian, a więc i ciało nasze bierze udział w tej wspólnocie duchowej z Bogiem. Ono jest także włączone. Dzisiaj w dzisiejszej kulturze, w której jak obserwujemy, jest kult ciała i w każdej właśnie dziedzinie to ciało może być jakoś przesadnie podkreślane, począwszy od sportu, gdzie ciało jest jakoś tak rzeźbione, podziwiane, no i rekordy człowiek bije dzięki ciału, sprawności swojego ciała, poprzez inne dziedziny, Pornografia świadczy o tym, że człowiek popada w kult ciała i jest to pewna idolatria. Jest to postawa jakaś wynaturzona. I dlatego Pismo Święte przestrzega, Mówi, że jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Słuchałem nawet nie tak dawno konferencji księdza Oko, który jest chyba znany, ponieważ... Ostatnia, nawet głośna sprawa z nim związana, uczyniła go bardziej znanym. Opowiada w pewnej swojej takiej konferencji, że był w Niemczech w polskiej misji w Hamburgu. Jak wiadomo, za granicą Polska na w różnych krajach takie misje. Gdzie Polacy, Polonia no może się spotykać, tam nieraz i polskiego się uczą, zapraszają osoby z ojczyzny i są to takie ważne miejsca dla Polaków i w Hamburgu znajduje się taka misja, która, jak on twierdzi, jest otoczona dookoła domami publicznymi że tych domów jest tam tak dużo, że można by określić tę polską misję taką wyspą wśród tych domów. I obserwował tenże ksiądz Dariusz, że w niedzielę niektórzy idą do kościoła, a niektórzy do tych domów się udają, że całkiem dużo tych osób tam chodzi i Według jego obliczeń, nie chciałbym tu nikogo gorszyć, twierdzi, że trzy razy więcej osób w Niemczech chodzi do domów publicznych, miał dostęp do jakichś statystyk. Nie mówi to tak na podstawie tylko wyobraźni. Trzy razy więcej niż do kościoła katolickiego. To jest naprawdę rzecz przerażająca że tyle ludzi zostało uzależnionych od tego nałogu i że można powiedzieć tak profanuje świątynię swojego ciała niemiecki filozof Max Scheler powiedział kiedyś że Bezwstydność u człowieka prowadzi do zatarcia granicy między tym, co wewnętrzne, a zewnętrzne. Do zatarcia granicy. I że to zatarcie granicy jest bardzo szkodliwe, bardzo niebezpieczne, ponieważ człowiek już nie ma tej sfery prywatnej, intymnej, wewnętrznej. Traci poczucie tajemnicy. To, kim jest i przez to także traci oczywiście zdolność przeżywania swojej relacji z Bogiem. podając się przyjemności zmysłowej, w takim stopniu już, że jest uzależniony od niej na stałe, niszczy w sobie świątynię Bożą. Dom mój będzie domem modlitwy. Powracamy do tego stwierdzenia Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, chcąc prosić Boga, abyśmy mogli w czasie tych rekolekcji odkryć głębiej, że nasza dusza, nasze wnętrze, każdy z nas ma w sobie tę duchową świątynię, że Bóg w nas mieszka. Najgłębszym centrum duszy, mówi święty Jan od Krzyża, jest Bóg. Najgłębszym centrum duszy jest Bóg. Tylko, że jest trudno odkryć to centrum, ponieważ my jesteśmy ukierunkowani na zewnątrz. Jesteśmy ciągle zawascynowani wieloma rzeczami w tym świecie. I nie zawsze jesteśmy ukierunkowani ku naszemu wnętrzu, ku naszemu wewnętrznemu ja. I rekolekcje właśnie mogą nam w tym pomóc. Święta Teresa od Jezusa, jeszcze raz do niej wracam, powiedziała, że zrozumienie tej prawdy obecności Boga w człowieku całkowicie przemieniło jej modlitwę. Gdybym wówczas znała tę prawdę, jak y, dzisiaj ją znam, y, że y, w tym małym pałacu duszy mojej tak wielki mieszka król, znać nie byłabym go tak często zostawiała samego. Byłabym choć niekiedy dotrzymywała mu towarzystwa, a szczególnie byłaby, byłabym pilnie starała się o to, aby ten pałac Jego nie był zaśmiecony. Mówi tutaj właśnie święta Teresa o tym, że ta prawda jest ważna, ponieważ ta świadomość, że Bóg jest w nas, a nie tylko, że jest w kościele, w tabernakulum, że jest gdzieś na zewnątrz, daleko, ale że jest w nas, bardzo nam pomaga w modlitwie, że ta modlitwa od razu zaczyna się jakimś skupieniem na tym Bogu, który jest w nas. Nieraz ludzie pytają się nas, księży, podczas powiedzi, jak długo można przystępować do Komunii Świętej. Bo tak, jest takie przekonanie, że spotykamy Pana Boga, gdy przyjmujemy Komunię, a już następnego dnia to właściwie ten Panu gdzieś się ulotnił. Tymczasem Pan Bóg został w nas, dopóki przez grzech ciężki nie wypędzamy z siebie Ducha Świętego. Bóg jest w nas i w dawnej tradycji zakonnej był ten zwyczaj właśnie szukania Boga w głębi serca, w głębi duszy. I do tego dzisiaj zachęca nas Ewangelia, mówiąc, że jesteśmy Duchowo świątynią. Niech to zaproszenie będzie dla nas jakąś zachętą, by Pana Boga poszukiwać także w głębi duszy, do której on przychodzi, zwłaszcza przez Słowo Boże, które przyjmujemy, i zwłaszcza przez Komunię Święto, która jest nam udzielana w każdej. Eucharystii. Amen.